Ja mam na imię Mieszko, a wraz ze mną niezmiennie duet dwóch jakże pozytywnych nerdów, pasjonatów. Jest ze mną Paweł, który wciąż nie potrafi się zdecydować, czy jest Pawełem, się czy człowiekiem, Już się... ale... Tak, czyli ja już teraz jesteś... Tak, nadal Laughing Manem, jak zawsze, ale... Jest ze mną Laughing Man, znany też jako Paweł. Witam cię, Pawle. Cześć, cześć. I jest ze mną Isk, czyli Tomasz. Witam cię, Isku. Cześć, cześć, cześć. I dzisiaj e, tematem... Głównym tematem, tematem, tytułem naszego podcastu będzie jedna z serii, które zakończyły się niedawno, a dokładnie Alno A Zero. I myślę, że to będzie też początek jakby takiej, no może nie serii podcastów, ale kilku odcinków, w których na pewno poruszymy mm, serie, które się niedawno zakończyły. Ja Staramy się zero. być trochę bardziej na czasie niż ostatnio. Tak, będziemy, będziemy treni, chociaż ostatnio mówiliśmy o wielkich dzieciach, które były w, w kinach. Więc... To prawda, właśnie w sumie to jesteśmy na czasie. No, trochę nawiązywałem do tego Tokyo Toy Box, które było trochę starsze. Ale to też było na czasie, bo wtedy akurat wyszedł pierwszy tom sequela, więc chcieliśmy, wiesz nawiązać. No, w sumie. To już mamy tytuł tego odcinka. Jesteśmy na czasie. Jesteśmy na czasie, tak. Wcale nie, ale okej. Okay. Co tam u was słychać, panowie? Zanim przejdziemy do tematu głównego, co u was słychać? Niecydry mm. się skończył, a u ciebie, Tomku? Nie wiem, no ja jestem trochę chory, więc korzystając z okazji, że przez ostatnie dwa dni siedziałem w łóżku, to nadrobiłem moje sportowe anime, które się też skończyły, więc Baby Steps i Haikyu. Przy okazji Polacy wygrali w siatkę, więc akurat ja oglądałem finał Haikyu, kiedy oni wygrywali. No, ale uważam, że siatkówka animowana jest bardziej emocjonująca niż siatkówka na żywo, mimo wszystko. I to jest, ty to jest tytuł na nasz cast, w tym sposób będziemy mieli milion wyświetleń i sam hejt. Myślę, że teraz spuściłeś sobie na głowę taką wirtualną gilotynę. Wziąłem. Kto nie oglądał Haikyuu, ten nie może się wypowiadać. Ja jeszcze Hi... nie obejrzałem finału. Jeszcze nie obejrzałem ostatniego odcinka. Ostatni odcinek wciąż jest przede mną, gdyż skoncentrowałem się na serii, którą dzisiaj będziemy omawiać. Stąd też jeszcze finały niektórych serii są przede mną ale też przez to, że skończyły się moje sportowe anime stanąłem przed problemem wyboru nowego sportowego anime do oglądania i mam do wyboru albo właśnie baseball, który ty oglądasz, albo coś co się nazywa Yowa Musi Pedal o kolarzach i nie wiem, które wybrać. Ja bym na twoje miejsce wybrał Giant Killing. <laughs> Giant, Giant, killing. Giant killing. Giant Killing jest o piłce nożnej, więc może niekoniecznie pasować, ale jest przedstawiony trochę bardziej z perspektywy trenera i w ogóle sam tytuł jest seinenem. To jest dosyć specyficzne jak na tytuły sportowe. Okej, okay, może się zainteresuje. Brzmi nieźle. I nie ma tam rzeczy typu wspomnianych w ostatnim odcinku przez nas odbić od słupka, Tamkaza ani powershotów i tak, dalej, tak się jest coś To, jest to nie, nie zawsze mi przeszkadza w sumie. No, oglądałem Prince of Tennis i tam mimo, że piłka okrążyła osiem razy ziemię zanim trafiła w kort, to wcale mi jakoś nie przeszkadzało, żeby się dobrze bawić. Ale jak jest fajnie poważne podejście do, tutaj do tematu, to też nieźle. Ten odcinek baseballowy Samurai Champu był idealny. Pamiętacie go jeszcze w ogóle? Ja już nie pamiętam. Ja z Samurai champlu to pamiętam walkę z pierwszego Matko, odcinka. Matko, możecie nie pamiętać. To był taki dobry odcinek, taka dobra seria Bo w ogóle. Każda walka w Samurai champlu wygląda jak walka z pierwszego odcinka. To prawda. Jest problem tej serii chyba trochę. Ja pamiętam odcinek, gdzie oni tak siedzą i mają ten konkurs jedzenia zupy. Ale to jest problem ogólnie u Shinichiro B Jak na przykład... Animacja, nie wiem, no, Tomek oglądał e, Sakamichi Napolon. na Polon jest walka, walka no, w której Sentaro, czyli ten wysoki blondyn, e, walczy z takimi opryszkami, którzy, którzy gnębią drugiego z głównych bohaterów w pewnym momencie. I yy, walka się rozchodzi o dach, o, o to kto może przebywać na dachu szkoły. I animacje, które są tam użyte są dokładnie takie same jak w Cowboy Bebopie. Jest dokładnie scena w scenę, yy, ta sama choreografia walki. A to widziałem takiego gif'a gdzieś, gdzie ktoś to porównuje. Nawet nie wiem czy ty mi tego nie wysyłałeś, pewnie tak. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, bo chyba też widziałem tego gif'a. No. Tak, więc to Zacznij... chyba, chyba ogólny problem, że jak już jest jeden dobry pomysł, to jest trochę zbyt eksploatowany. Ale widziałem też nawiązanie, też podobnego gifa chyba widziałem, że walka z Naruto wyglądała jak walka z Kowboja Bipopa. Też chyba Kakashi czy ktoś tam walczył i też były takie właśnie kadry, że kadr w kadr, identycznie. Myślisz, że to jest po prostu nawiązywanie, czy po prostu yy, rejużują asety? Znaczy, no można to tak rozdzielić. Z jednej strony masz recykling pomysłu, a z drugiej nawiązanie do klasycznego tytułu. Myślę, że to są dwie różne rzeczy w tym przypadku. Bardziej mi chodziło o to, czy nie używałem już jakby jakiegoś gotowego materiału. Leżało tam gdzieś pod biurkiem, znalazłem. O, gotowe stojące postacie walczące. Dobra, nałóżmy nowe tła. Jeb. Może tak, no. no. Czemu nie? Wiesz, no one, te anime już nie są tak do końca ręcznie rysowane, tak? To chce już nie powstaje, to wszystko na komputerach, sobie. tak? Chce nie, no ale umówmy się, no te jednak choreografie walk, mimo tego, że jakby ich ilość jest gdzieś tam ograniczona, to jednak są kapitalne, tak? Więc jak już się wzorować, tu w tym przypadku patrzymy na, patrzymy na Naruto, które się wzorowało, no to już wzorować się od najlepszych. Tak myślę, że mogli też poczynić może to jest też taki gest w stronę, taki hołd złożony temu twórcy że ktoś po prostu wykorzystuje jeszcze raz jego pracę Nie, niekoniecznie plagiat i niekoniecznie recykling, tylko po prostu takie miłe puszczenie oka do fanów może ktoś zauważy, że to jest tak samo no i ktoś zauważył, zrobił gifa no, wiesz, najważniejsze jest, żeby pasowało do, do serii, a cała reszta hmm. może bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Trochę przynuzamy. No, tak troszeczkę jesteśmy, może przejdziemy bardziej do tematu. Tylko teraz będziemy bardzo spoilować, czy tylko trochę? No, musimy bardzo, bardzo spoilować, bo w Aldo Aceru to jest prawie jak w Grze o Tron. Tam w każdym odcinku dzieje się coś, co zmienia w ogóle wszystko. No. Więc bez spoilerów chyba się nie obejdzie, zwłaszcza, że trzeba W sumie nigdy nie próbowaliśmy odcinkać. Nie, no, tylko zawsze zaznaczyliśmy spoiler. No, musimy chyba dodawać w tytule, że spoiler. No bo y, tak to nasza rozmowa może być niepełna, jak będziemy za każdym razem starać się omijać coś. A tak to mówimy po prostu. Prosto z mostu. Spoilujemy bardzo. Alno A0. Zatem przyjrzyjcie, e, tak, że nie Przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy tak. do Alno A0. Jeżeli ktoś nie oglądał, niech to zrobi w tym momencie. Ktoś oglądał, niech zostanie z nami i e, już no, po przesłuchaniu naszych opinii może e, skomentować, do czego gorąco zachęcamy. A zatem panowie, jakie wrażenia? Tomku? Dawno nie oglądałem dobrego mecha anime, ale to też może kwestia tego, że mało mecha anime oglądałem w ogóle w mojej historii oglądania anime. Jakie ostatnią mecha anime oglądałeś? Wiesz co, jak mi dasz 3 minuty i powiesz, co ty myślisz o nazwie? -no, to to, co ostatnio oglądałem mechanima. Pewnie jakiś Oj. Broken Sword albo coś takiego. Break Blade chyba. No. Ja, ja, ja. Breakblade Blade to jest oficjalna japońska nazwa, tak? Broken Sword jest angielsko. Naprawdę? Ale tak nie widziałem. Broken, broken Sword po angielsku. No dobrze, znaczy ja początkowo jak zacząłem oglądać, ale na H0 to troszeczkę się bałem, bo on uderzył w sumie większość klisz mecha anime. ale koniec pierwszego odcinka mnie kupił całkowicie był świetny i jest, bardzo mi się podobał i w sumie nie żałuję, że obejrzałem do końca bo to jest solidna dziewiątka u mnie może przesadziłem, może ósemka, ale bardzo, bardzo, bardzo dobre anime, bardzo mi się podobały. Jest pięknie narysowane, świetnie udźwiękowione. Co ważne, CGI nie jest takie rażące, bo czasami jak oglądamy anime, to, to CGI się, że tak powiem, bardzo, bardzo wyróżnia, jest krapi, tutaj naprawdę wszystko do siebie pasuje. Jest ciekawa historia, fajne postacie i bardzo mi się podobało. No to też jest kwestia tego, że to jest pewnie najdroższy tytuł, jaki został w, wypuszczony w tym sezonie. Ale no wiesz, no już parę drogich filmów takich ładnych oglądałem, które były takie sobie. No. Mhm. Było tego sporo, więc bardzo fajnie, że się postarali. Nie czytałem materiału źródłowego, bo mangi nie czytałem. Udało wam się do niej dotrzeć? No ja nie dotarłem, nie. Ja również nie Ale ja nie lubię czytać mecha mang Bo tam no są, no Będę patrzył na pięknie narysowane mechy Wolę oglądać jak te mechy się poruszają I walczą niż czytać Ale ja nie wiem czy Manga jest chyba na podstawie W ogóle anime Bo anime jest oryginalną historią Mal twierdzi, że to adaptation jest manga. I to Ale zawsze was... jak, jak masz na malu e, mangę, to jest napisane adaptation. I... W sumie jest published AUG11, AUG czyli to właśnie niedawno wychodzi. Wiesz, A no, więc wyszło po. Tak. Czyli manga jest adaptacją anime, tak? Do tego dążymy? Tak. Mhm. Jest okay. tak, no to na, chyba na początku każdego odcinka, czy tam przy openingu jest, było napisane original story. Hmm. Foko, fajnie, hmm. to bardzo fajnie. Hmm. Ja, ja na pewno, ja nie, znaczy, mi się podobało. E, to prawda, dziewiątka to jest za wysoko, Imo. E, Mam. No, to wszystko, co powiedziałeś, właściwie się zgadza, tak? W kwestii na przykład, no, oprawa audiowizualna jest, jest świetna. E, właściwie muzycznie były tam dwa zgrzyty dla mnie. W sensie źle podłożonej muzyki pod, pod to, co się działo, Jedna, to była scena gdzieś w, bodajże w 11 odcinku. E, to tak najświeższy ten moment, który, który sobie mam, przypominam. Ale poza tym było, było bardzo, no jest, jest to bardzo ładnie zrobiona seria, tak? Tutaj nie ma wątpliwości. E, fabularnie sporo plot twistów. E, jednych lepszych, Ale drugich, nie było raczej. drugich gorszych. E, co prawda m, no mnie na przykład ja na przykład zastanawiałem trochę motywację niektórych bohaterów, jak na przykład tego całego Counta, nie wiem jak się nazywa, tego mm -hmm, e, co, złego. Tak, ale do tej pory, e, no to miałem wrażenie, że ta jego e, interpretacja i w ogóle ta m, pogoń w, w kwestii zemsty była taka trochę naciągana i słaba. No bo. Ma, z, oni jakby wypowiadają wojnę ziemi. E, i cieszą się z tego, jak łatwo idzie i że sobie zdobędą ziemię i będą mieli surowce z ziemi i no, oni są jakby najeźdźcami, Bo czym się dziwi, że w trakcie wojny ginie kobieta jego życia, tak? No bo tak została trochę przedstawiona ta, e, ta, ta postać i to jest już, jest już jakimś takim ultra wielkim powodem e, do, m, do zemsty. No rozumiem to, kobieta jego życia, tak? Tylko, że no, jakby oni rozpoczęli tą wojnę, oni jeszcze przed chwilą się tak śmiali jak łatwo się zabija ziemian po czym on nagle dostaje, że tak powiem, ripostę tego co właściwie sam przed chwilą zrobił w postaci śmierci jego, jego ukochanej no wiadomo, że wojna rządzi się swoimi własnymi prawami, ale było ja nie, mnie nie takie wiem, trochę... czy to oni sami nie zabili tej jego ukochanej Mar że marsjanie wysadzając księżyc znaczy, nie spowodowali? To chyba był wypadek po prostu. To to tak My do końca miało nie być. wiemy, bo o tym to było bardziej wspomniane. Myślę, że w drugim sezonie będą jakieś retrospekcje odnośnie wydarzeń na Księżycu. Poza tym z, boha z bohaterów spadło? na przykład, no, z nim będzie na pewno więcej. To jest jakby końcówka, udowadnia nam, że no, on prawdopodobnie będzie głównym bohaterem drugiego sezonu. Czyli e, blond ziemianin, który znalazł. Lane. Się tak, znalazł się na Marsie, czyli właśnie Slane. Syn niejakiego doktora Trojarda. No i on przez całą serię jest taką postacią, która się przewija i właściwie mnie trochę irytuje, bo on cały czas jest i teoretycznie nic nie wnosi poza tym, że on strasznie kocha tą księżniczkę. Jest strasznie rozdarty i nie wie co zrobić. I tak, i... No, strasznie rozdarty się miota. i nie wie co zrobić... Chłopiec w mechanizmie. No ale, ale, jak już, ale jak już ma coś zrobić, to faktycznie już robi, tak? Tylko, że trzeba na to poczekać do samego końca pierwszego sezonu. E... No on tam też nic nie robi, bo on w sumie zderza się z jednym mechem i to wszystko. To znaczy, no, on wcześniej jeszcze no, pomaga na ziemi, tak? Pomaga no, głównym no, trochę pierwszego no. sezonu, tak? No, no i to... dostaje od niego takiego backstaba. No. Troszkę tak, ale też trochę mnie zdziwiło, bo w następnym odcinku on już się przeteleportował z powrotem na statek Marsjan i nie bardzo załapałem, w którym momencie go oddali tym Marsjanom z powrotem. Znaczy oni go nie oddali. To był motyw, wydaje mi się, że to było tak, że po prostu ci Marsjanie go po prostu znaleźli yy, i go wzięli, bo on był tym podejrzanym. Myślę, że Marsjanie zauważyli po prostu start wielkiego, latającego battleshipu. Bo ciężko było nie zauważyć. A to mówimy o czymś innym Pawle w tym momencie, bo nie, no, nie był od, na tym... pierwszym battleship. odcinku, gdzie on latał, tak? No. No to no właśnie w... zaraz po tym, jak on latał i zniszczyli tego mecha, z którym walczył nasz główny bohater Inacho z pierwszego sezonu, no. No to tak, ze skały tak. wyleciał w nasz latający battleship. Również taki troszeczkę to be expected w mecha anime. Ale co to, co to ma wspólnego z oddaniem Slejna z powrotem Marsjanom przez Inacho? No, że w ten sposób go znaleźli, tak? No bo on uciekł od nich, tak? No, no, e tak, tak ja to sobie wyjaśnię. Czyli po, po prostu. prostu Inacho go zostawił leżącego gdzieś tam we braku tego statku. No. I nie zgarnął Dokładnie. go do swojej głównej siedziby, żeby go przesłuchać. Co trochę niepodobne tro do Inacho. Ale to on tak zrobił, też, bo wiesz? on właściwie go tam nie pieprzył i tyle. A, a później po, strzeli, za dobrze. księżniczkę. Dobra. Może. Bo oni tam mają taką rozmowę, taką całkiem głęboką, gdzie jeden mówi, że ja chcę wykorzystać księżniczkę, a drugi mówi, nie, nie może wykorzystać księżniczki, bo ja kocham księżniczkę. Ale z takich minusów. To, co trochę mnie irytowało przez pierwsze 6-7 odcinków, to repetytywność tej serii. W sensie dostawaliśmy właściwie Hmm. Przychodzi jeden boss, przychodzi nasz Inaho, pokonuje bossa i pokazuje jak jest ultra inteligentny. Później właściwie nie dzieje się nic, przychodzi kolejny boss, znowu robi to samo, przychodzi później kolejny boss i tak pokonał trzech. E, po czym zaczęło się, jakby zmieniło się wtedy wszystko, bo, się, bo, bo, bo e, z wtedy właśnie tego battleshipa odkryli, z czego sam motyw z battleshipem też był śmieszny. E, bo Inaho nagle jakimś cudem przewidział, żeby uniknąć tak m, tych pocisków, żeby trafiły akurat w skałę, w której nagle znajduje się jakiś dok, w którym jest ten battleship. To było takie no trochę Wiesz, ona, ona <śmiech> <śmiech> ale tych zbiegów okoliczności było jest dużo, za dużo, Czuć za dużo w tej, w tej sytuacji. No, eee. Możemy spojrzeć chociażby na Kłodgisach, w którym jest ich jeszcze więcej No tak, ale tutaj no sama, sama postać Inach, no, no taki typowy bohater, który ma być mózgiem, tak? I głównym bohaterem serii I eee, jak to się to dla niego kończy? No nie Jeszcze nie do końca w sumie nie wiemy Ale a propos tego wielkiego battleshipa, no to to też trochę takie dziwne, że mamy taką otwartą wojnę, tak? Na wszystkich frontach i żadne centrum dowodzenia nie pamięta, że gdzieś tam jest ukryty mega wielki battleship, który przecież może rozwalać inne statki. Plus, We, plus y a propos właśnie tego, co mówisz, ta seria jest mega, go. mega, mega klaustrofobiczna. To znaczy, to się zmienia teoretycznie, bo oni później nagle lądują w Rosji, e, w jakiejś tajnej siedzibie tych z, jakby zjednoczonych e, narodów ziemi, mhm. ale jakby całą, no, mamy wojnę między Ziemią a Marsem i wszystko się toczy wokół Inacho, tak, jednej osoby. Każdy chce walczyć z pomarańczowym robotem. I... Ale to jest kwestia tego, że wszystko się dzieje tam, gdzie jest księżniczka. Księżniczka jest przy Inacho. To akurat jestem w stanie zrozumieć, że no, nie pokazują, co się dzieje w Nowym Orleanie. Ale oni na początku nie wiedzą, że tam jest księżniczka. Że oni na początku nie wiedzą, że ta księżnicz... księżniczka żyje. Nie Wiesz, On na początku psychik, walczy z jednym czy dwoma robotami pierwszy przyleciał właśnie, żeby zabić księżniczkę, drugiego spotkali przypadkiem, trzeciego też No ja czy ja wiem, z tak przypadkiem? To znaczy, no. No, Pierwszego spotykają w momencie, jak on leci do Japonii, żeby z, no, zatrzeć ślady że po tym o, wie, zamachu, o zamachu tak? tak? więc to ma sens, że to się dzieje No tak, ten i pierwszy, i pierwszy wie, że to jest tam jest księżniczka i tak dalej ale znaczy, tam potem się dowiaduje, bo on nie no wie. No tak, tak, tak. Ale no drugi... później te kolejne, drugi i ta trzecia babka. No no oni drugi się... atakował y, punkt y, ewakuacyjny, a trzeci y, bazę wojskową, bo to było, tam by się znajdowała po prostu baza wojskowa. No nie, oni po prostu followują cały czas ten jeden trop. Jeden trop y, tam, gdzie jakby wyłożył się ten gościu, który miał zacierać ślady. I oni podążają cały czas za, za tym jednym tropem. Co się dzieje na, na reszcie świata? Tego Przecież... nie mamy pokazanego. A spadło tych zamków szturmowych bodajże 37? No więc dlatego mówię, że ta seria jest dosyć klaustrofobiczna. No ja rozumiem, że to ona się opiera jakby no, na tym głównym wątku, głównym bohaterze i tak dalej, ale właściwie tak jakby się wszystko rozchodziło o tę jeden, jeden, e, jedną grupę bohaterów i właściwie Inaho, który jest pomarańczowym robotem. Mam wrażenie, no. że mogłoby być trochę więcej jednak, bo właściwie to, że faktycznie wiemy, że cały świat jest zaangażowany w tę walkę, to jest jakby trochę więcej tego w, w momencie, są, są dwa momenty. Pierwszy to jest, w którym jest przypomnienie w ogóle, wojny z tej sprzed 15 lat, tej pierwszej wojny Ziemi z Marsem. Tam są pokazane scenki z, z całego świata. Z, jest, jest jeden taki moment, w którym są pokazane pola bitwy, pola walki z różnych zakątków świata. To jest jeden moment, co prawda on dotyczy jakby wojny sprzed 15 lat i drugi moment to jest właśnie jak oni trafiają do, do Rosji. A czy nie, no inwazja w drugim odcinku, początek inwazji. No tak, no i tam jakby nalot, tak? Na, na, na cały no świat. Tak. No to są trzy, trzy momenty. A tak to, w, no, nie wiem, miałem wrażenie takiej lekkiej klaustrofobiczności. Tu się z tobą zgodzę, że jest rzeczywiście się przez długi czas toczy w trzech pokojach na statku, to prawda. No i w kabinie, w kabinie roboczej, tak powiem, robota tego. Tak. tak, jest w ogóle, to, to anime jest pełne nawiązań czy to do Gundamów, no przede wszystkim do Gundamów w sumie, bo Gundam to jest DMH seria, tak? Mnie trochę dziwi, że ten pomarańczowy robot jest robotem treningowym, przygotowanym tylko do treningów, a i tak jest najlepszy. To już coś było powiedziane w serii akurat, bo jest lżejszy. Po prostu jest szybszy. Jest, jest większy. Dużo większy niż te zwykłe szary. Znaczy ja miałem wrażenie, że on był dużo większy w ostatnich odcinkach, dlatego że miał nałożony na siebie nie wiadomo ile różnego dziwnego sprzętu, który wystrzeliwywał rakiety, ale to... To było może moje tak, może, może faktycznie tak było. Bo rzeczywiście w pewnych momentach wygląda jakby był tak ze dwa razy wyższy. To, to, to się zgodzę. Nie, no ale ma te takie stabilizatory z tyłu, których nie mają te standardowe. Mają, mają. Wszystkie mają. Więc ale Te ja skrzydełka może... w ogóle są śmieszne, bo mają takie, takie jakieś duże. Mają? Nie wiem, czy takie duże, ale też mają na pewno. W każdym razie, skoro. się podobało Uber też robot, to. To każdy mógłby w nim walczyć mnie się podobało to, że on nie do końca, że to się trochę o, o tyle wyłamuje od tych e, takich standardowych mecha, że ten robot jego nie jest super specjalny i nie ma wspaniałego silnika i super mocy. On Jeszcze. musiał kombinować... On, przynajmniej do tej pory, że on musiał pokonywać jednak swoich przeciwników kombinując, a nie bardziej wierząc w to, że jest w stanie wygrać. A to mnie właśnie wkurzało tak bardzo w tym głównym bohaterze, że Masz cały świat i nikt na świecie nie jest tak inteligentny jak on, żeby pokonać te wszystkie roboty z kosmosu. Który, Tylko dodajmy, jest licealistą jeszcze i nie skończył szkoły. Jakoś wiesz, nie wierzę, że Amerykanie nie zrobili jakieś, wiesz, kontrataku, nie wlecili w kosmos, nie próbowali zniszczyć głównej bazy wroga, po prostu cały świat się poddał. Jedynie Japonia i jeden mały Inaho walczą dalej. Tak. Ale men, weź pod uwagę, że po, 15, po wojnie, sprzed 15 lat wokół Ziemi orbituje w sumie nie wiadomo ile, na około 60 wielkich bomb, które spadają na miasta. To tym bardziej warto się zabezpieczyć, w zanim spadłem. No, ziom. I tylko Więc... Japonia trenuje swoich uczniów. A, w nie, to akurat, wiecie, akurat to było pokazane. Tak to odebrałem, że po prostu to, to było pokazane, bo tutaj się znajdowali nasi bohaterowie. A że Japonia jest centrum wszechświata w anime, no to tak jest I... wszędzie, men. No nie zawsze. W Koldgisie był była polska dywizja mechów kaczyńskich. What? Ale no w Code w w ogólnie było zarysowane to, że cały świat że tam jest zaangażowany w to. No w Code e... było zarysowane. I był mech kaczyński ziomo. Okej. Okay. Nie, nie żartuję. Musiałem przeoczyć, musiałem przeoczyć. Ale tam do, często nawet do tego wracali. Do tych jakby tego co się dzieje na różnych frontach i, i Ale to dopiero w drugim sezonie akurat. Wratowy Code się stał w drugim sezonie. Dopiero pierwszy sezon był zdecydowanie bardzo, bardzo japoński. No bo też inne cele. Przydałem. No. Trochę. Tak akurat ta seria była ułożona. No i ja akurat ją lubiłem, choć miał też swoją masę wad i swoich głupot. No to uważam, że Alnoa też nie omija, jakby. Głupot, znaczy, nie, jest które, idealne, no to jest. Które się pojawiają dosyć, dosyć często. Ale mnie zaburza to jakby całego obrazu no bo oczywiście jest mnóstwo epickich scen takich znaczy aż za bardzo epickich ale one właściwie są no tak jak na przykład ta wspomniana przez ciebie scena z pierwszego odcinka no, niektóre jak chociażby właśnie ta są zrobione świetnie i naprawdę w połączeniu z soundtrackiem no, to wszystko daje naprawdę kapitalny efekt ale może nie zdradzajmy co to jest za scena tak na przykład wypadek no nie mhm. ale, ale warto znaczy właściwie to jest scena od której gdzie wszystko się zaczyna. tak. Ale, no ale może, to, ale jest na tyle dobra, że może ją zachowajmy w tak... Spodziewajcie się jej, a nie wiecie jaka jest. F finał pierwszego epizodu. Ale moim zdaniem w tym anime właśnie, jak zacząłem ten finał pierwszego epizodu i tą scenę, i ona jest tak genialna pod każdym względem. Jest po prostu taki mind blown, co tam się dzieje. I jest tak poważnie i smutno. I miałem nadzieję, że całe anime będzie miało taki poważny wydźwięk. A Nagle po tej scenie zapominają o tym i robią takie dość no, świetne, ale nadal takie standardowe mecha anime. Myślałem, że tak. to będzie bardziej takie wojenne, bardziej taktyczne, bardziej takie też o ludziach, a to, to poszli w takie, takie, wiesz, licaliści biegają, walczą w mechach, zabijają się. To jest mecha anime. No, taka, to jest niestety taka konwencja i ciężko jest w sumie od niej uciec, a... W sumie nadal wolę to niż nowe Gandamy, w których 12 letnie dzieci walczą w mechach. Dlatego pewnie 1 a 0 jest mega wielkim sukcesem i w Japonii, i w Ameryce i w ogóle na świecie. Ale no. ja nigdy nie, nie potrafię zrozumieć tych właśnie um, trzymania się No, Znaczy ja wiem, że to wszystko chodzi o target i o to nie wiem, w jakim e, do kogo też jest to jakby kierowane, ale no. mam czasami jednak w trakcie oglądania miałem takie zaburzone spojrzenie na to, że po prostu główny bohater jest nie wiem, 16 16-latkiem, który no, przewyższa pod każdym względem, zarówno, nie wiem, fizycznie, inteligencją, no po prostu jest taki outplay totalny swoich wszystkich przeciwników, jest w stanie, przewiduje każdy dokładny krok, ale słuchaj no, możemy tak wymieniać, świetny główny bohater tak, w Code Geassie, w Gundamseedzie, w Gandamie 0,0 i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Księżniczka, też we wszystkich. No Dla tak, ale... Battleship. we wszystkich. Chociaż, no jeszcze Inacho jak Inacho, ale na przykład Księżniczka, dziewiąty odcinek, i tak to jest spoiler... Ja miałem nadzieję, że ona zginie już wtedy. Miałem nadzieję, że ona już wtedy zginie. Jak... A to był trochę taki... Yy... Yy... No to ta był cliffhanger. To, to był po prostu tak cliffhanger. To był cliffhanger. To był cliffhanger. To miało tylko służyć temu, żeby był cliffhanger. No bo tak się kończył tak. odcinek. Tak, tak, tak. I tak, prawda. cliffhanger sam sobie spoko, tylko po co ją przywrócili do życia? Właściwie przywrócili no, ją do życia po fun. to, żeby dwa odcinki później ją mu śmiercić. Co wywołało moją e, nieskrytą radość. Ja totalnie nie wierzę w to, że ona nie żyje. Ja uważam, że nie żyje. Że ogólnie wydarzyło się to, co myślimy, że się wydarzyło. A, ja totalnie nie to? przekonany, że ona żyje. Co do innego nie co? jestem pewien, ale na końcu 12 odcinka jest ewidentnie powiedziane, że nie wiadomo, co się z nią stało. Kiedy oni tak mówią w anime, jestem przekonany, że ona żyje. Może tak być. No, też myślę, że ten... To będzie taka Slame. głupota. Po prostu ją zabrał tak ciało. Po prostu, że nie znaleźli ciała. Ani jednego, ani drugiego, myślę. Mm, wiesz co, taka głupota, nie taka głupota. Mówimy trochę o innych czasach. Mają ro, wielkie roboty, które spadają z niebios, mają tarcze, które anihilują cząsteczki. I mają rok Me 2014. <laughs> Nie? nie no, no, tam ma przecież na przykład jakieś takie mechaniczne ramię, które pomaga jej rozbijać ściany, nie? Tam w... Bo złałała tak tak. do, zła, do podtrzymywania ręki. Fajny. Ja chciałbym mieć taki gips, powiem wam. O, to całkiem spoko było. No się, Nosiłbym osób, na co dzień. No właśnie, sporo osób by tego, z tego gipsu jeszcze nie zrezygnowało. No, aż dziwne, że nie noszą tego na co dzień. O, nawet dla żołnierzy powinni mieć takie to szkielety. Ale powiem Ci Paweł, że jest mecha anime, które nie ma tego wszystkiego, to co wymieniłeś. Nie ma. Nazywa no tak, się... nazywa się Ewangelion. Nie, nazywa <grym> się Patlabor. A, Patlabor nie ma, ale Patlabor nie jest do końca takim... Znaczy to jest mecha anime tylko dlatego, że ma mecha w środku. Ja oglądałem całego Patlabora. Też oglądałem. Oglądałem nawet filmy. I to nie ja jest też. tak, że to jest mecha anime, bo ma mecha. No, to jest mecha anime, bo ma mecha. To jest właśnie klub programu. Także jak jest mech, to jest mecha anime, tak. Wiesz co, ja bardziej odbieram mecha jako taki. A, musi być Battleship, księżniczka i mecha, Nie, bo nie, nie, nie ma nie, mecha nie, nie, nie, nie, nie, o to, nie o to mi chodzi. To jest taka dla mnie trochę konwencja. nie, yy, no, no labor jest mało epicki. To no, jest, założenie no, jest takie, Tytaniczne bitwy, żeby... w których decydują się losy wszechświata. To jest bardziej dla mnie to, to mecha yy, takie kanoniczne, może tak. Mm. No bo z jednej strony mamy yy, Tlabora, który jest w sumie takim policyjnym anime z mechami, w którym no, niewiele walczą, trochę, trochę pogadają, a z drugiej strony mamy Kołgisa, Gandamy, wszystkie... Ale Zero. To, no, możemy wrzucić wszystko do jednego worka no, mecha, no, możemy. Ale to okay. są bardzo różne serie, no. No i teraz pytanie, czy jak jest mech w środku, to to jest już mecha, czy potrzeba czegoś więcej, tak? Moim tak zdaniem Patlabor jest mecha, ponieważ pokazuje życie wokół mechów, tak? No. Okej. Okay. Więc jest bardzo mecha, no, bo to chodziło w Patlaborze o to, żeby pokazać funkcjonowanie społeczeństwa, w którym te mechy przechodzą, tak, wchodzą w taki na porządek dzienny, no. Co moim zdaniem Ja to bardziej wybierałem takie... Boże. Było to bardziej... Nie, ale sprawdzam teraz na malu i jest w gatunkach podane mecha. To no na pewno jest podane mecha, no. no mal się nigdy nie myli. Znaczy, Macie, no to na pewno jest mecha, natomiast czy należy je porównywać do Alnoa H Zero? No nie jestem do końca pewien. A to ja nie porównuję do Alnoa H Zero, tylko mówię, że nie każde mecha. Było mecha bez musi... tego wszystkiego, tak. Tak, no. To ja tylko chciałem podkreślić, że da się bez. Zgadzam się, no. W takim, jak mówiłem, w takim Ewangelionie też tego wszystkiego nie ma. No nie, nie, nie. A no właśnie Ewangeliona bardziej bym jako takie pierwsze Mecha nie bym uznał bardziej niż tego Gandama. Men, Gandam. No, no Gandam, Gandam, ale i tak wszyscy bardziej patrzą na Ewangeliona chyba. Wiesz co? To są jakby dwie różne szkoły, bo jest to Mecha takie, właśnie ale Aldnoach to jest Gandamowe Mecha dla mnie przynajmniej. Bo oglądając, ja oglądałem, nie oglądałem dużo Gandamu, obejrzałem dwie serie Gandama, Gandama Sida i Gandama 00. I w Al-Noahu jest masa podobnej rzeczy. Nawet jest pani kapitan i jej, yy, jej, jakby, jak to się nazywa, Exo czyli zastępczyni. To jest dokładnie tak, jak było w Gandamie Sidzie. Jest naprawdę bardzo dużo podobieństw między tymi seriami. Wiesz, może to są ludzie, którzy tworzą swoje serie na podstawie serii, na których się sami wychowali. Nie jak wiem, najbardziej. Może. Ja tego nie mówię jak coś złego, no bo to jest troszkę tak, taka konwencja po prostu. I trzeba pewne rzeczy po prostu w niej zaakceptować, bo albo to lubisz, albo nie, no i tego się nie do końca da przeskoczyć, tak. Okej. Okay. Mam pytanie do was. Jaka była wasza reakcja, kiedy zrobili Megazorda. Ja się, po, ja się popłakałem ze śmiechu po prostu. No ja mm, troszkę z y, politowaniem spojrzałem. Właśnie to jest, to jest taki typowy mo motyw, który mnie zawsze drażnił y, w seriach mecha. Więc... Meg Megazord był mega zabawny. Ja, no wszyscy ja bosowie, którzy do tej pory byli tworzą Megazorda, ultymatywny boss pokonany pięścią. fakie yeah. I który złożył się na trzy strzały pomarańczowego myśliciela. No, w ogóle... Jak pomarańczowego jest wojownika, tak. Orange Warrior. Nie, za szybko po prostu to jakoś ta finałowa walka się odbyła. Bo trochę ten dwunasty odcinek był taki dla mnie anty, antyclimactic troszeczkę. Był taki zadziwiająco powolny znaczy no bo wszystko miało mieć taki punkt kulminacyjny w scenie finałowej tak, więc jestem w stanie to zrozumieć, że ten pacing był trochę taki inny właśnie po to, żeby bardziej podkreślić tą scenę finałową, ale nadal finałowa walka nie pokazała tego wszystkiego co bym chciał zobaczyć, no bo była dużo, dużo mniej episka niż na przykład pierwsza walka pomarańczowa, Zdecydowanie czy, czy trzecia mniej. walka pomarańczowego, co jest trochę absurdalne. No i dla mnie najlepsza była właśnie ta pierwsza no, pierwsza. No bo poświęcili jej najwięcej czasu, była najbardziej złożona, też jakby był pokazany cały proces myśleniowy i no chociażby nasz pomarańczowy wojownik, no za każdym razem na przykład, nie wiem, było pokazane kontestuje kilka rodzajów broni po to, żeby sprawdzić, które są najbardziej skuteczne i które w danych momentach działają i mają sens. Także, a w tym odcinku no właściwie tylko był pokazany ten moment, w którym o, jak ty wysuwasz pięść to wtedy jesteś wrażliwy na ataki koniec wiesz co, y, takie mam wrażenie, że oni y, z jednej strony chcieli być trochę nowatorscy robiąc tego y, głównego mecha y, mało specjalnym, super wspaniałym jedynym w swoim rodzaju a z drugiej strony wpędzili się trochę w kozi ruch bo po tej pierwszej walce trochę skończyły mi się pomysły co nowego mogą wymyślić z, z, z tym konceptem znaczy, no próbowali tam dodawać, wiesz, jakieś tarcze, które wybuchały przy dotknięciu, które były projektem, ale nigdy nie wprowadzonym w życie, ale on to gdzieś znalazł, założył. No ten drugi, drugi marsjański mech miał przecież ten taki miecz cały. Mhm. no. Także no każdy miał jakiś ten swój element, który się wyróżniał, ale no mimo wszystko faktycznie jakby walki traciły na jakości... Każdą kolejną. Było, było jakby już mniej uwagi do nich przywiązywane i były tak... Miało być epickie, zwłaszcza no ta ostatnia walka miała być epicka, a wyszła tak jakby była trochę potraktowana po macoszemu. No, to, jest, to jest stosowanie... To jest dosyć spory problem mimo wszystko. Także ciekawe, ciekawe jak same... wybrnął w, w drugim sezonie. No wiadomo, że akurat fabularnie jakby seria skończyła się no, w dosyć specyficznym miejscu. Ale... No, ale jeżeli będą walki, a no, raczej no, są nieuniknione, to ciekawe jak z tego, z tego wybrną, żeby powrócić do tej epickości, która, która towarzyszyła chociażby no, właśnie tej pierwszej walce. Myślę, no. że będzie więcej y, marsjańskich mechów, czyli tych z tymi super silnikami, tarczami i tak dalej. Po prostu będą po stronie naszych bohaterów i tyle. No, no właśnie, ja mam, jedno, ja mam jedno pytanie. No. To nie wiem, to Isk, to zacznij, ja sobie poczekam. Okej, okay, no moje pytanie jest, co oznacza tytuł? Mm, Aldnoach to była nazwa tej bodajże rasy, którą, której ruiny znaleźli na Marsie. No okej, okay, nie, Drive to jest ta cała siła, tak, która napędza te mechy, tak. a to zero? Nie mam pojęcia może jest gdzieś taki ultimatywny robot schowany na księżycu, który jest pierwszym, najmocniejszym mechem i Aldo Zero będzie obudzony przez głównego bohatera. Kimkolwiek on jest. Kimkolwiek on jest, tak. A właśnie tak moje pytanie, które miałem, to mm, motyw, no, ostatni odcinek, Slane, czyli nasz e, be, ziemianin blondynek, który wylądował na Marsie. E, uruchomił maszynę, która powinna być zasilana właśnie tą siłą Aldnoa. A mieli i... uruchamiać te silniki tylko ludzie, którzy tak, mieli którzy są krew, z rodą, krew z Marsa, tak? A tak. on miał być ziemianinem. No to tak. są dwie rzeczy, które nie zostały wyjaśnione, więc albo on ma krew Marsjan gdzieś w sobie, albo okaże się, że każdy Marsjanin to tak naprawdę ziemianin i da się to wszystko obejść. Albo no możliwe, i... że jego ojciec, tak? Bo ten ojciec dr Troyard, był właśnie na Marsie w celu badań nad mm -hmm. y, y, właśnie tym całym Aldnoa i, i tym, jak ta, ta energia w ogóle funkcjonuje. Nie no wiem, może on, on coś wiadomo, zaimplementował w niego. wisiorkiem. Bo wisiorek też jest dość ważny chyba. Tak, na często tak dla się Tak. Tak, czy pojawia się, jest, jest sobie na, na jazdy kamery na niego. Zbyt często jak na rekwizyt, który miałby być nieistotny. To mm -hmm. no. co kiedy... A przepraszam, no nie no właśnie Myślałem, żeby... że skończyliśmy. Nie, nie, nie, przepraszam. Nie, nie, nie. Przepraszam, nie, przepraszam, przepraszam. Mi tylko chodziło właśnie o jakby sam fakt, dlaczego, jakim cudem Slain był w stanie tą maszynę uruchomić tego mecha. Mimo że właśnie on nie jest z zrodu i nie posiada. Nie, nie powinien posiadać umiejętności. Może jest z zrodu po prostu. Właśnie wydaje mi się, że no, skoro on jest nie wydaje mi się, że właśnie jest jakaś opcja, żeby to obejść, tak? I y, mam wrażenie, że w drugim sezonie nie mogą znaleźć tą metodę, no. Może on jest tym Aldno A 0 Albo. O nie, nie. Będzie się zmieniał w Mecha. Nie. <laughs> A z kolei ja mam takie pytanie, oglądaliście... Jeśli zmieni z... zmieni opanik będzie... DJ. <słuch> <słuch> A teraz ja będę miał takie pytanie. Oglądaliście oboje Code Gisa. No da dawno, dawno temu, ale oglądaliście. Ale, ale czy y, Slane nie jest dla was tak totalnie Kururungi Suzaku z Code Gisa? E, to było moje pierwsze wskazanie, jak zacząłem Dokładnie. oglądać tę serię. Dlatego dla mnie on nie może być głównym bohaterem. Po prostu. No co, jakby dąży do wniosku, że Inacho żyje. Tak. Bo Inacho jest totalnie tym głównym, najgłówniejszym bohaterem. Nawet, no... Zresztą, jak, jak wygląda? Ja nie pamiętam już endingu pierwszego sezonu Code Geese, ale czy tam nie było podobnej sytuacji, że tak było też takie na krawędzi życia i też parę osób się zastanawiało, czy Luluś przeżyje i... Luluś zaciągnął kururungi przed oblicze Imperatora. Nie pamiętam, czy tam nie był wymierzony strzał w jego głowę. I drugi no. sezon się zac zaczął się tym, jak on znowu chodził do szkoły. No tutaj wiemy, że te strzały padły i trafiły, tak? Ale... Ale... No Anto, samo, samo, samo, samo zakończenie, spoilery. samo zakończenie też jest e, bardzo podobne. Tylko, że no, Suzaku wydaje mi się, nie wiem, miałem wrażenie, że był jakoś tak lepiej zarysowany trochę. Bo ten Slane, no, on, znaczy nie to, że Slane miał bardzo duży background story, ale no, on się tak przewijał i był taką, takim popychadłem no, Ale trochę. wiesz co, dla mnie miał taką główną zaletę, że był trzy razy mniej wkurzający niż Suzaku. Bo go było trzy razy mniej. Myślę, że to dlatego. No to myślę, że swoją drogą. True. Może to być przyczyna. No. Aczkolwiek pewnie macie rację i pewnie głównym bohaterem zostanie jednak nadal Inaho. Bo mimo wszystko Inaho jakoś za bardzo nie został rozwinięty. Jego postać nie dostała aż tyle powiedzmy... Backgroundu, backstory. No, mamy jeszcze tą siostrę, która tam dokłada cały czas do mm -hmm. głębi tej postaci jakieś tam ciekawostki z przeszłości głównego bohatera, ale to nadal mimo wszystko trochę mało. Więc też byłem zaskoczony, jak on zginął. Może zginął, może nie. No zobaczymy. A jaki, ja, ja, jak, który z bohaterów najbardziej mam się hmm, przypadł wam do gustu, że tak powiem. Hmm. Ja polubiłem panią kapitan statku i siostrę głównego bohatera. Inacho, siostrę Inacho, może tak. Siostra Inacho jest najbardziej normalną postacią w całym tym, całej tak. tej serii. Więc nie da się jej nie lubić. Aczkolwiek jest tam druga laseczka, która wygląda identycznie i co jakiś czas jak one były obok siebie w tych mechach, tam się myliły. Ale jedna ma chyba dłuższe włosy, siostra A Inacho. tak, tak, tak. Inko, Inko... to jest koleżanka Inacho. tak. tak. Inko. A, I ona wygląda. ma krótkie włosy, ale w mechu jak oni mieli ten cały ten, byli opatuleni w tym sprzęcie to wyglądały bardzo podobnie. No a no. potem jak wysiadły w tych kombinezonach i odprowadzały księżniczkę to też było podobne dość. Moim ulubionym bohaterem chyba z tej serii jest ten pułkownik Marito, który ma tą traumę tej wojny sprzed 15 lat. On jest ciekawą postacią, to, to, to się zgadza. To jest bardzo fajny wątek ogólnie. Co prawda, może też nie był jakoś tak super, ale sama ta trauma jest fajnie narysowana. Jest to taki dosyć dojrzały wątek mimo wszystko. Mm -hmm. A właśnie przypomniałem sobie, jak się skończył pierwszy sezon Cold Gisa Ruzaku i Lulu strzelili do siebie. I nie było wiadomo, co się stało. I się skończył sezon. A, faktycznie, tak było, no. I dopiero na początku, znaczy na początku, jakoś po szóstym odcinku chyba drugiego sezonu dopiero pokazali, co się stało. No tutaj, jakby nie, nie patrzysz, to jeden i drugi wymierzyli. Ja Ale, Ale tylko tak jeden, nas I były sceny potem, tak? No tak, tak. Widzieliśmy jakby leżące we krwi ciała. To jest tylko dlatego... powiedziane, że nie odnaleźli ciał po fakcie, tak, więc... Nie wiadomo, czy może ich nie zaciągnął do mecha, gdzie miał jakąś kabinę regeneracji i ich nie ożywił, czy, czy coś. Chociaż wątpię, kurczę, no, mimo wszystko jakby ta seria przełamała takie stereotypy mecha anime, to by mi się spodobało. Tak jak pierwszy odcinek totalnie łamał te wszystkie stereotypy, bo tam jest wszystko inaczej niż się spodziewałem. Więc że znaczy pod... on faktycznie zginął, to by było spoko. Ja bym się cieszył. Mimo, że nie przeszkadza mi ta postać w ogóle. To ona może dalej sobie istnieć. Tylko... Wiesz co? Ja bym się nie cieszył dlatego, że nie jest gorszą postacią. Ta, wiesz, to wcale nie wyklucza, że nie zostanie wprowadzony ktoś na zastępstwo Inacho. No to byłoby dziwne. To byłoby to były tani trick a jeszcze tańszy tak niż po prostu w Takie tak, Takie mam wrażenie. No, wiesz, no, muszą kogoś wprowadzić, no bo no, no, nie chcę, żeby wprowadzili Inacho z powrotem. Po prostu ta seria myślę, że może przełamać ten taki no jak to się mówi? Panowie, pomocy. Trend. Trend, Trend. właśnie. Trend przywracania bo do życia. Z drugiej strony, nawiążę do Gandama w tym momencie, tam jest taka postać, tylko to był zawsze antagonista, której nie dało się zabić przez całą serię. Przez 200 odcinków nie mogli Gnoja zabić. A on zawsze ginął i nie mogli go zabić. Może to będzie to, może będzie to właśnie taki Gandamowy trochę wątek z może Możemy wrócić jako Villan. Jako no ale ja myślę, że jako oni już trochę zabrnęli w tą taką pułapkę właśnie niemożności uśmiercenia, no bo chociażby właśnie po tej akcji z próbą asasynacji tej księżniczki, która nie wyszła. Bo miałem wrażenie, że ona jednak trochę długo była w tym kardiakareście, a jednak mnie wszystko i tak ją uratowali. Ja do końca nie wiem, jak to jest z ratowaniem ludzi, którym, którzy jakby stracili przytomność od uduszenia. Nie wiem, jak to z czasem i z ale, ale sam, sam do zdrowia. przywrócenia księżniczki minus minus ode mnie znaczy uważam, że niepotrzebnie tak, tak to było poprowadzane, bo wystarczyłoby, żeby jakby złapali na gorączym uczynku i byłby taki sam wydźwięk emocjonalny a nie byłoby jednej głupoty po prostu. Nie byłoby sceny jak on dotyka swoimi ustami jej ust i on by tego nie zobaczył w retrospekcji, kiedy umierał w ostatnim odcinku to było hmm. totalnie potrzebne do tego anima. Właściwie bardziej, kiedy ona umierała, nie się jak on umierał, bo jak ona dostaje strzały, to, to sobie wtedy... To tak. Też moje pytanie, z kim będą walczyć w drugim sezonie, bo właściwie tych głównych konspiratorów i przywódcę tego całego ataku już zabili. Czy Nie sądzę, żeby... Wojowników spadnie na ziemię i stwierdzi, pomścimy ich. Ale oni już spadli. Właśnie to jest, to jest ten śmieszny motyw, że teoretycznie ktoś tam pospadał, nie wiadomo kto, e, ten cały e, król, który już jest tam też na łożu śmierci. No ale ci, co spadli do Ameryki, raczej nie teleportują się teraz do Japonii albo do Rosji. Dlaczego? No, no, no nie, no, zabili tam Zabruna, więc wszyscy lecimy do Japonii i zabić Japonię. Ja bym bardziej podszedł do tego, że o Boże, ktoś zniszczył nas... Nie... Nasz niezniszczalny, niezniszczalny zamek. Lećmy go zniszczyć, zanim zniszczy następny. To jest, myślę, taka dosyć interesująca motywacja. Albo raczej bardzo prosta. No nie wiem, mo może. Po prostu dla mnie ta cała motywacja tych Marsjan i po prostu brakuje tutaj jakiejś pewnej taktyczności w ich działaniach. Zwłaszcza, A... zwłaszcza że no, e, ogólnie cała historia zaczęła się 40 lat wstecz, tak? W roku tam bodajże 1972 albo 2004. Jakby cała geneza tego w ogóle, m, że ludzie znaleźli się na Marsie była taka, że na Apollo 17 e, na Marsie odkrył ten portal, tak, i taką bramę. Bramę podprzestrzenną, tak. Tak, i która jakby bezpośrednio prowadziła do Marsa. I no. A czy to było powiedziane, że ona prowadziła na Marsa, czy oni po prostu technologię z lampą wierzchni? Tak sezon będzie gwiezdnymi wrotami? No właśnie, chyba Słuchaj. prowadziła e, do Marsa. Może będą tą... walczyli z obcymi prawdziwi Marsjanie przyjdą odebrać swój portal? Ale zobaczcie, masz, masz 40 lat różnicy i przez te 40 lat właściwie no, no to już jest różnica jednego pokolenia, tak? Ale ludzie przecież sami tam wyjeżdżali, własnej chęci po prostu, nie wiem, no dążyli za tym odkryciem i za tymi możliwościami, a później ich motywacja jest taka, że to źli ludzie mają zasoby na swojej planecie, a oni nie mają. To też jest taka głupota, no bo właściwie ci ludzie sami wybrali życie na Marsie, że nikt ich tam nie zaciągał, no bo to są... Ale wiesz, no tutaj motywacji tłumu to ona nigdy nie, nie jest racjonalna tak do końca, wiesz. Tutaj to jest, to jest, to jest ale to też... No mogę się zgodzić z tym, że troszkę za szybko. Jakby to minęło 200-300 lat, byłoby bardziej wiarygodne. Że koloniści się nie czują już ziemianami i w ogóle, w ogóle, bo to wszystko są jakby ludzie, tylko część to są koloniści z Marsa, tak? No ci wojownicy wiszący nad ziemią, to tam jest powiedziane, że oni 15 lat tak siedzą i po prostu im się zaczęło nudzić. No. Bo tych 15 latach patrzenia na ziemian, jak oni opływają w tych wszystkich dobrach na zbombardowanej ziemi. Na której tak, jak, tak jakby mieli problem, żeby na tą, na, na tą ziemię trafić i po prostu też korzystać z tych dóbr. No. No, no jest, tak właśnie nie podoba mi się ich taka motywacja, że oni są niby lepsi, czystej krwi, oni bardzo tak no użyję tego słowa nazistowsko się zachowują, tak wiesz, ale jak to, jak możesz ze mną wygrywać, przecież jestem tym najlepszym w ogóle nie możesz z prawdziwym Marsjanem wygrać i tak dalej no. Pamiętasz Brytanie jest Good to jest właśnie jeden z tych motywów który po prostu jest, bo jest, bo taka konwencja i to nie jest dobry motyw nie zawsze przynajmniej no to jest właśnie, coś, czego się spodziewałem. Coś, co mnie nie zaskoczyło po prostu. E, prawda, ale z drugiej strony mamy tego głównego złego, tego... Boże, to się tak strasznie wymawia to imię. Zasbaum. Tak. Zasbaum, nie Zasbrun. Dobra, Zasbaum. Też takie niemiecko brzmiące nazwisko swoją drogą, który całkiem takie racjonalne ma te pobudki. No okej, okay, no zabi zabili mu tą kobietę, no to on chce się zemścić. Ale on też chce się zemścić jakby na całym Ale on przecież też systemie też powtarza, bo... społecznym na Marsie, tak? Ale no on, tak. Nawet, on nawet powtarzał przecież też właśnie takie bzdurne motywacje na zasadzie takiej, że o, wy macie niebo i macie wody i u was ptaszki ćwierkają, a u nas nie. I, i tak. No i on jakby też powtarzał takie błahe powody. Może oni no... się czują po prostu wygnani na tego Marsa. Mi chodziło bardziej o to, że on też no, pokazał, że ma honor tak, i uwolnił Slayna i dał mu wybór, więc trochę zaprzeczył tej takiej w, w, charakterystyce tych innych Marsjan, którzy są tacy bardzo nie ziemianie be, i w ogóle be, spadać. Znaczy on nie do końca miał być takim y, jednowymiarowym, y, tym jednowymiarowym złym, którego mamy nie lubić. On my próbowali no w nie wiem czy do końca wyszło. Bo się zrobił taki jednowymiarowy i to, to mnie trochę boli, bo był całkiem spoko postacią. Tak troszeczkę... No ma swoje wady te anime i jest ich, jest ich trochę, no, ale to jest taka konwencja dla mnie. Znaczy wiele tych rzeczy się ciągnie z y, gatunkiem mecha już od lat. No jest, ale mówię, ja, ja mam problem z rozpoczynaniem serii z mechami i prawdopodobnie gdyby nie fakt, że tworzymy wspólnie ten podcast, to bym się za tą serię nie zabrał, a no właśnie dobrze, że się zabrałem, bo seria jest naprawdę Całkiem niezła. Naprawdę przyzwoita. I no myślę, że nie będzie to może moja ulubiona seria tego roku, ale na pewno wiele, wiele innych tytułów w tym zestawieniu wyprzedzi. Mm -hmm. A powiedzcie mi jeszcze, co sądzicie o... I teraz uwaga, czy uda mi się wymówić. Edler Ritto? Tak, ona była irytująca. To było całkowicie, całkowicie zbędna i niepotrzebna postać w tej formie, w której była. Ona świetnie prowadzi samochód. <śmiech> Mimo że pewnie w życiu wcześniej nie prowadziła samochodu, ale świetnie prowadzi samochód. Nie dosięga do pedałów, moim zdaniem, zwłaszcza w hamerze. <śmiech> ale unika. Rakietnicę Rakiet, like a bot. Tak. Boss. <głos> tak. W, w ogóle to... Wybierzmy teraz najlepszą scenę, pomijając scenę powiedzmy końcową i scenę końcową z pierwszego odcinka. Ona jest ulubioną scenę. No, no i to właśnie, no wiesz, no, każdy uważa, że pierwsza scena z, z końca pierwszego sezonu odcinka, Boże, jest najlepsza, tak? Więc chodzi o to, żeby zabrać ten wybór. Coś innego. Mam dwie. O. No? mówcie, mówcie. Najpierw wy. No to ja właśnie uważam, że scena z samochodem, jak księżniczka właśnie musi się tam dostać, to jest jedna z tych scen, musi się dostać na statek z samochodu, jest całkiem spoko. A druga no to właśnie jest ten Fall of Titans, czyli spadają tymi mechami na ziemię, też całkiem spoko wyglądało. Ale mówisz o spadaniu tych zamków, czy o desancie? O desancie. Nie, się, nie mówię o samkach, tylko o tym, jak oni już z Battleshipa w mechach zaskakują mm -hmm. na inne jest tak, co, co Bardzo fajny motyw. Trochę mi się z Star Galacticą skojarzyło, mm -hmm. ale troszeczkę. Mieszko? Ja, ja wybiorę końcówkę odcinka dziewiątego i nieudaną koniec końców próbę zabójstwa księżniczki. <laughs> Mieszko e... bardzo nie lubi tej księżniczki. Nie, no ale raz. że to byłoby dobre, jak my zginęła. A dwa, że... No, nie wiem, ja jestem przyzwyczajony do, do łykania cliffhangerów. E, a to było całkiem w porządku cliffhanger. Bardzo lubię, jak jestem raczony w anime cliffhangerami, bo to też nie jest aż tak częste zjawisko. E, tak, więc wybiorę tą scenę. E, poza oczywiście tymi, które powiedzieliśmy na wstępie, że nie można ich wybrać. Tak, bo... Pierwsza, ta z końca pierwszego odcinka jest mega, mega, mega. No i Natomiast... ostatnia scena z 12 też jest bardzo, bardzo dobra. Tak, tak, tak, tak. Natomiast poza tymi dwoma to ja się nie mogę zdecydować między trzema, czyli y, próbą zabójstwa księżniczki z pierwszego odcinka, bo też była fajna. Y, no i desant i samo s, sam, y, upadek statku zrobity Co spoko. spokojnie. To było bardzo, to też było bardzo fajne. Ta fala uderzeniowa bo naprawdę pięknie narysowana, pięknie wyglądała. Znaczy no, mi na przykład w pierwszym odcinku o tą scenę, to mi przede wszystkim chodzi o próbę asasynacji księżniczki, która trwa e, z 4 minuty, jakby mhm. od, od samego początku. Znaczy ja traktuję to jako właśnie tą taką kluczową scenę z tego pierwszego epa. Eee, właśnie ten moment, od, od momentu, w którym Inaho patrzy na rakietę i jest to odbicie rakiety w lustrze, mm -hmm. znaczy w szybie. I jest tak, żebyśmy stąd odeszli, bo zaraz tutaj. By się e, stanie, tak? tak. No takim beznamiętnym głosem, wiecie co? Chodźmy. Tak, stąd. chodźmy stąd. Tak, jeszcze <grym> eee, wcześniej sprawdzał, że jajka są na przecenie. Tak. No. no bardzo a... by chcieli zrobić takiego. Um, On nie jak jest taki Sherlock, trochę derwany trochę, od rzeczywistości, tak, wiesz? Trochę Sherlock. On jest taki trochę oderwany od rzeczywistości, taki trochę bez emocji. Ale, Ale to, to jest, tutaj jest właśnie ta, taka scena, w której jak, e, nie wiem, spotykasz się z ziomkiem i masz oj story, to, jakie anime mam obejrzeć, bo nie wiem, dawno już nie oglądałem. I jak chcesz pokazać jakąś scenę, żeby kogoś zachęcić, to to jest właśnie ta scena. Ona no, nie, nie, mam nie zdradza dużo z fabuły, bo to jest Aha. właściwie pierwszy odcinek. No jest czymś, co właściwie mógłbyś z tej jednej sceny zrobić trailer do całości, tak? Tak. Bo jest to zestaw scen, który no po prostu zachęca cię do obejrzenia, tak? Jest zrobione naprawdę świetnie. I powiem ci, że ja tak, może, nie, może trochę miałem też nadzieję, że ta księżniczka właśnie w tej pierwszej scenie zginę, zginęła. No to było wiadomo, że nie zginie, bo jej ani razu nie pokazali co było, wiesz, no, no Pokazali bardzo. jej tył trochę i ty właśnie wtedy mi zwróciłeś uwagę, że ona totalnie żyje i no tutaj właśnie ta... byłoby takie fajne przełamanie konwencji trochę. Wiesz, no bo pokazują nie, jak nie. oni się cieszą, że ona jedzie na ziemię i ona się tak cieszy i rozmawia z tą swoją tam służącą. I jakby na... teraz cieli, zabijając ją w brutalny sposób i dalej byłoby takie właśnie gritty realistyczne mechanimy o wojnie. No to by było super, ale właśnie, właśnie. Tak jak powiedzieliście o tym, że pierwszy zamach jest tak świetnie wyreżyserowany powiedzmy, to doszedłem do takiego wniosku, że właśnie ten pierwszy odcinek jest tak dobry, ponieważ jest mało japoński, jest taki jak z amerykańskiego serialu. Ja powiem, czy jest mały japoński men, tak do, do tego samego zamachu to jest najbardziej mecha anime z mecha anime. No ale anime. potem masz ten jest zamach i kolei, jest wszystko. Taki, wiesz, idealnie I właśnie gdyby, gdyby był ten zamach prawdziwy, to ta seria byłaby jeszcze lepsza. Takie jest no. moje zdanie trochę. Ale wtedy miałbyś taką oczywistą motywację, wiesz, tych, tych marsjan, no, że zabili księżniczkę, a ale wie, wiesz, księżniczkę mogliby pokazać, że ona jednak przeżyła na przykład po 10 odcinkach Brutalnej Wojny. To jest trochę no, tak.. W sensie, żeby, żeby zachować i, trochę taki suspense, tak, lekki. Tak, żeby to było takie, żeby to jej, ten jej powrót tak troszeczkę um, przygotować, zapowiedzieć, żeby on był taki foreshadowed trochę, żeby nie był taki, o, w drugim odcinku ona już żyje. To troszeczkę zmarnowali potencjał, moim zdaniem. Ale to z drugiej prawda. strony jest... Posłucham? Mówię, że to prawda, tak. No ale tutaj też chodzi o to, że wiesz, masz dwóch facetów, jedną laskę, oni kochają się w jednej lasce, no i wiesz. Próbują trafić do jak największej ilości, wiesz, ludzi, nie? Odbiorców. Rozumiem, no, rozumiem, natomiast uważam, że gdyby było troszkę inaczej, byłoby, może trochę lepiej, a może było, wyszłoby gorzej wtedy. Nie dowiemy się hmm. chyba, niestety. Ale to jest taka trochę... Pamiętacie scenę, nawiążę znowu do Code Gisa, kiedy księżniczka została... Właśnie też księżniczka została zabita? Spodziewaliście się wtedy takiego obrotu sprawy? Nie wiem, czy pamiętacie, bo to jest... No ja nie pamiętam, bo no, jednak Code Gis 6 lat temu był obejrzany przeze mnie. No, ale mówisz o tej takiej, co jeździła tej na Tej różowej, wysku? tej najbardziej różowej, tak. Nie, nie no. tej na wózku, tej różowej, którą, A, która okay. chciała... Lulu się strzelił w głowę. No okej, okay, dobra. Było faktycznie. Od Gisa to na bój, przykład taki... nie jest u mnie jeszcze tak źle, ale jak sobie na przykład teraz wezmę, bo akurat jesteśmy przy tym najnowszym sezonie, Sengoku Basara. Kompletnie nie pamiętam, co się stało w ostatnich dwóch sezonach. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że sprawiały mi dużą radość, bo to jest, była bardzo przyjemna seria y i datę Masamune jest kozakiem. Ale nie pamiętam co się wydarzyło. Zu zupełnie to była taka seria, którą przeleciałem, obejrzałem i zapomniałem. Tak samo, dokładnie tak samo. No, ale to też kwestia tego, że no nie znamy historii Jap feudalnej Japonii. Tak? No i... Znaczy wiesz, no. ale są takie historie, które no... Pamiętasz po prostu i ci się wyryją w pamięci, a tamta właśnie historia z Sen Goku była taka, że po prostu no przeleciałem, obejrzałem, sprawiało mi przyjemność oglądanie, ale poza tym, że Datem masamune był bardzo fajny skreowaną postacią, to nie mam zielnego pojęcia jak to fabularnie wyglądało. No fabuła też właściwie tam trochę schodziła na dalszy plan. Tak? No bo, bo tam i... nie było fabuły. Tam zamiast fabuły masz mapę administracyjną ówczesnej Japonii i strzałeczki, w którym miejscu oni się spotykają, żeby ze sobą walczyć. I walczą no. ze sobą w najbardziej epicki możliwy sposób. Tak. I nie, nie ma fabuły. To jest właśnie te, te przesunięcia na tej mapie politycznej Japonii. I to jest problem tego anime, że to ciężko zapamiętać, jak nie jesteś Japonczykiem, pewnie. Ja też nie pamiętam. Ale, ale to, to, to, to taki owoc. kupiałem. się skupiałem. Może, może kiedyś e, będziemy ja mówić o Samego Basarze. Ja kiedy oglądałem początek Samego Kubasa, i nie obejrzałem do końca, ale ja się myliłem, po prostu nie wiedziałem o co im chodzi. Co ale, serie, czy to ma jakieś czas? znaczenie, który jest po której stronie? Tutaj chodzi o to, żeby każdy z każdym po prostu walczył, nie? Okej. Okay. No, Taka ja... w sumie była chyba historię, no, tak historia w Basarze W tej... basarze właściwie o to chodziło, tak, żeby. No. wszyscy się tłukli i żeby to było efektowne i żeby sprawiało radość i sprawiało radość było efektowne, więc właściwie myślę, że założenia się zostały spełnione no. prawda ale myślę, że nową Sengoku Basaru też obejrzymy, nie? no, myślę, no musiałbym że... nadrobić myślę, że jakbym obejrzał to może by mi się coś przypomniało albo musiałbym jakiegoś jakieś odcinki, może są jakieś recapy tak, żeby no, było... trzeba zobaczyć o co chodzi w tym Judge Ends Um. czy to jest bezpośrednia kontynuacja czy jakieś bez, bez, bezpośrednie, no bo jest na mało traktowane jako sequel tylko jeszcze jest e, film e, między dwójką a czekaj bo to jest ale filmy chyba akurat w, a nie to jakby powiązanie czas... z anime to czasami bywa różnie z tym jak one są ważne nie? film chyba widziałem i film to po prostu jakaś tam jedna bitwa i, ale spoko chyba to Z tego, co ja teraz tutaj wyczytuję, to Judgment to jest reinterpretacja filmu The Last Party w wersji odcinkowej i wydłużonej. Czyli Director's Cut. Okej, okay, no, no, no to pamiętam, że widziałem The Last Party, ale też nie pamiętam, o co chodziło. <laughs> I nie pamiętam, kto z kim walczył. Boże, nic nie pamiętam z tej serii. Wiem tylko, oh. że datę ma dużo mieczy, jest osą. Awesome. <laughs> I biega po to ścianach na był feudalnym wolwerinem. Tak bardzo. No. Dobra, może zakończmy podcast pytaniem czy Arnoa Zero jest kodgisem naszych czasów? Ale Code Gease jest Code nas naszych czasów. No właśnie, bo tak. <laughs> Nieprawda. Ja już nie pamiętam o oh. Czy po prostu ale... chodzi o pytanie, czy o, chcę obejrzeć fajne mechanimy, czy mam polecić komuś tam CodeGIS-a, czy może ale na zero? Jeżeli nie obejrzał CodeGIS-a, to bym polecił CodeGesa. No. Ale na no, tak, zero jednak nie wiem, czy, czy jest tak dobry. Bo KoGe chyba jest Znaczy, wydaje mi się, że po tych 22 sezonach po 26 odcinków o ile dobrze pamiętam, może był, był lepszy. Ale też Kautgis w sumie nie był takim stricte mechanimem, bo mecha ono tam było, ale nie było tym głównym znaczy tam punktem fabuły. Także nie mają te mechy. Tutaj mechy są głównym punktem fabuły. Tam mhm. mocno Tam Leusza mechy, jest głównym tam mechy były po prostu narzędziem wojennym i tyle, którym tam które wyjątkowo było. mało się jarali samymi mechami. One były takie, były tam później zwłaszcza, jakieś takie super kosmiczne mechy. No nie, ale oni to zrobili po prostu na zasadzie takiej, że no, wchodzisz do mecha jak do czołgu, tak? I masz tak. wojnę i tyle. I nie przykładasz uwagi do tego, no bo to jest yy, po prostu maszyna wojenna, która w tamtym, w ich realiach funkcjonuje. I... Były te mechy, które były takie specjalne, super, super mocne, mocniejsze od tych szeregowych, ale nie było takiego... Bo, nawet jak chociażby w. Jak to się nazywało? W świdrze. Jak się nazywał Schwider? W górę Naganie był przecież mech wszechświatowy, który niszczył wszystko, tak. No, był mech wielkości naszej galaktyki, zioł. No właśnie. No ale jednak sam fakt, że w ogóle strasznie dużo gadamy o Kodgisie, też jednak trochę świadczy, że no, Alt Noa Zero nie udało się wyjść ze stereotypów, bo. Ale Kodgis jednak... nie był bardzo stereotypowy men. Oughtgis miał też sporo nawiązań do Gandama, ale Noah Zero ma jeszcze więcej. No i ma też nawiązania do Cold tak? I ma jeszcze więcej tych nawiązań, więc chyba jeszcze bardziej jest powtarzalne przez to. Wiesz co, ja myślę, że to są po prostu te same rzeczy, które łączą te trzy anime. Tak. Czyli te gandamowe rzeczy. A no, wydaje mi się, że nie oglądaliście żadnego gandama nigdy. Ja próbowałem przeczytać mangę wydaną u nas w Polsce, tą starą, klasyczną i zostałem odrzucony przez beznadziejne tłumaczenie. Y, trzy wyrazowe zdania, w ogóle jak można pisać mangę, gdzie zdania mają po trzy wyrazy. W ogóle nie wiem, czy to tak było oryginalnie i po prostu jest tak źle napisane, czy to tłumacz tak bardzo spieszył sprawę, ale też graficznie się odrzuciłem i dlatego też nie odrzuciłem potem żadnego anime, ale to ogarnę, ogarnę. Myślę, Myś... że możesz zaryzykować Gundam Sida. Wiesz co, patrzę na mojego mala i widzę, że mam we wstrzymanych, że obejrzałem pierwszy odcinek Gundam Sida kiedyś. I w ogóle nie pamiętam, że takie coś się kiedykolwiek wydarzyło. Może go woś... po prostu dodałeś, wiesz, że chciałeś obejrzeć, bo i tak mogło być. Nie, że chciałem obejrzeć, to nie do Plant Watch, bo ja tutaj naprawdę to wszystko kontroluję te porzucone On Hold i Plant Watch wszystkie wszystkie dodaje i musiałem obejrzeć ten pierwszy odcinek Gundam Seed'a i stwierdziłem, że kiedyś do niego wrócę, ale nie wróciłem no wiesz, ja już od paru lat namawiam, żebyś usiadł do któregoś Gundama choćby z tak zwanego recenzenskiego obowiązku, żeby wiedzieć żeby wiedzieć jakby bo to jest jedna z klasycznych jakby tych se serii tak no i Ty Paweł jako fachowiec jakby fachowiec. Ktoś... fachowiec, no bo ty jako jedyny oglądałeś Gundama, tak? Czy jakbyś ktoś by chciał zacząć od mechanimy, to byś polecił mu Aldo A Zero czy bardziej Gundam Seed'a? Hmm, Zdecydowanie Aldo Zero. Okej. Okay. Bo tak jak ci mówię, Gundam, A Zero to jest 12 odcinków, to jest seria na ósemkę, z tylko może rzeczywiście przesadziłem, ale to jest taka solidna ósemka. Gundam Seed, dwa sezony, czy tam chyba 100 odcinków, siódemka, to jest, jedna, to jest słabsza seria. Ja tak samo nie oglądałem nigdy tych klasycznych, prawdziwych, starych Gundamów, tak? Obejrzałem te serie, które były polecane jako... Możesz zacząć, jeśli nigdy nie oglądasz Gundama. Okej. Okay. No, ale jakby nawiązując jeszcze do mm, twojego pytania, czy Alna Zero jest CodeGISem naszych czasów? E, no to myślę, że jakby rozmiary w ogóle odzewu też y, fandomu kwestii Aldno Zero i Code Giza są totalnie różne i no, Code Gisa miał za sobą nieziemski hype w momencie kiedy wychodził i długo po wyjściu. Myślę, że alna zero no, myślę, do, dotrze do większej mm, jakiej, do większego grona osób po, po, po, po tym pierwszym sezonie, bo sporo osób zarekomenduje to innym, ale jednak to chyba nie jest aż taki tytuł, o którym aż tak dużo będzie się mówić i tak długo się go będzie wspominać. Wiesz co? Myślę, że też sporo zależy od tego, co zrobią w drugim sezonie. A to swoją drogą, no bo jednak seria jest nieskończona i urwana. Bo może się okazać, że po drugim sezonie będzie trzeci, i czwarty, tego do końca nie wiemy, jak to dalej się potoczy. A on już w styczniu ma się ma zacząć wychodzić. Albo po prostu no. drugi sezon będzie totalnie epicki i jakby... I pozamiata, Od... tak. tak tak No ja mam nadzieję szczerze mówiąc, bo seria mi się podobała. Też uważam, że 8 na 10 to spokojnie. I mam Bych nadzieję, bardzo? że utrzymają ten poziom, że nie będą mieli tendencji zniżkowej. Ale chciałbym... Hmm, też, tak tak jak na przykład Fade Zero, drugi sezon był epicki. Ale wiesz co? Fate Zero się skończyło strasznie źle. Ale tak, no było epic. Zakończenie miło, że wszystko było epic. Wszystko tam... Znaczy e... e... e... A liczyłem, obiekt. że zakończy się lepiej, ale ja już w sumie nie pamiętam zakończenia Fade Zero, więc tak sobie gadam z pamięci trochę. Pamiętam, że mi się nie, nie do końca podobało, nie pamiętam już o co, w tym, o co chodziło w tym zakończeniu, więc... Pamiętam, że Ja, dałem, ja, dałem, dziewięć, ja dałem dziewięć przy Fejt Zero. I Kalafina Manten do dzisiaj na głośnikach się pojawia regularnie. Fejt Zero, świetna seria. Pozdrawiamy jest... Kalafinę. Jak, jak ogląda to pozdrawiam. <laughs> Ale wiesz, że to jest grupa chyba trzech Japonek. Wiem, no. Myślisz, że tak jak Polskie? oglądają, to, to pozdrawiamy. No nie, dokładnie. No. To jest, ogólnie chyba był projekt jakiś taki, bo zrobiony przez wytwórnię. Kalafina? No, chyba tak. Ale tak. słyszałem, że ktoś był na jakimś koncercie, gdzieś coś widział, nie wiem, w Japonii chyba jakiś anglojęzyczny podcast oglądałem i ponoć na żywo nie robią takiego wrażenia. Tak słyszałem. No nie wiem, bo ja tego live'a, którego hmm, puszczałem wam przed audycją, no to całkiem... Tą orkiestrą brzmi fajnie. Ale cóż, no może nie każdy, każdy występ ma taki rozmach i to, że jest wiesz, w ogóle proszotem e, i mieli, nie wiem, występowali gdzieś, to prawdopodobnie się przygotowali do tego znacznie lepiej. No. To jest tak samo jak kiedyś słyszałem taka anegdotka, znaczy, no, nie słyszałem, bo to jest fakt, ale Maryla Rodowicz, e, znana polską <śmiech> Oh, e, autorka takich hitów jak Małgośka albo Kolorowych Jarmarków. Chociaż e, Kolorowych Jarmarków nie wiem czy nie jest kerem, ale nie, nieistotne. E, w każdym razie, no ona zawsze jak występuje w telewizji to zawsze widać, że jest jakaś tam jej, jej prywatna stylówka, ale jest. I był jakiś występ w Łodzi, nie wiem, chyba moi rodzice byli i chyba od nich to słyszałem, gdzie przyszła i wyglądała ponoć tak tragicznie, tak mega, że po prostu dostała hajs, odbemni sobie, zagra trzy utwory, zagra Małgośkę cztery razy i jeszcze dwa razy na bisie. Eee, i i strasznie ponoć, to, no, wiesz, jak taki był, jak nie było kamer, nie, nie było światła, fleszy, tylko po prostu wiesz, dostała garzę, odbębniła i sobie pojechała do domu. Ja wiesz, każda artysta może mieć ten gorszy koncept, po prostu ze zmęczenia, bo ona cały czas jeździ i ona, ona już ma swoje lata, cały czas jeździ i gra. A ja mówię to, nie będą specjalnym fanem, nie słuchając jej muzyki. Ale wiesz, na przykład taki sam motyw był z Whitney Houston, tak? Tylko, że akurat no Whitney Houston z racji jakby swojej rangi. No była obserwowana i były zdjęcia normalnie, na, bo to był duży gig i ona też jakoś tak bardzo olewczo podeszła do tego koncertu. Ja myślę, że każdy może mieć pierwszy dzień, chociaż artysta, który daje koncert, no nie powinien, tak? zwłaszcza jeśli ludzie za niego płacą. A, to zeszliśmy taką bardzo na no, dużą dygresję. Polecieli. Już polecieliśmy. Ja, ja, ja właśnie tak słucham i na, wre, Maryla Rodowicz, potem Whitney Houston i tak się stało. All stand, fucking nowhere. Co tu się dzieje w ogóle? Rozmawialiśmy o Kalafinie, co jest takim uzasadnione, a potem nagle Maryla Rodowicz. Mieszko. Nie, Mieszko zniszczył system w tym momencie. No bo ja jestem, nie wiem czy oglądaliście I to e, na trzeźwo. E, Johna leżyła. Kurczę, jak się nazywał? WTF Collective. Nie, nie. Tam, I nie. tam jest MC gets Sidetracked Easily i to jestem ja. <grym> <grym> <grym> Okej. Okay. I A. tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Tak, ale tak. Zero bardzo dobra seria. Polecamy chyba. Możemy jednogłośnie powiedzieć, że polecamy. Tak, zdecydowanie Halo? z tego tak. sezonu to jest jedna z lepszych serii i warto ją obejrzeć. Jak jeszcze nie oglądaliście, a chcecie obejrzeć coś z tego sezonu, co ma bardzo dużo akcji i jest świetnie narysowane, to to jest to. I myślę nawet, że jak nie jesteście do końca fanami e, Mecha, to to nie jest w sumie najgorsza seria, mimo tego, co mówiłem wcześniej, żeby spróbować poniekąd także dlatego, że jest krótka. Po 12 tylko odcinków nie, to jednak nie Tylko nie miejcie, najlepiej nie miejcie wielkich oczekiwań, bo oba no, się zawiedziecie, a z drugiej strony możecie się zaskoczyć pozytywnie, jeżeli podejdziecie na pełnym luzie. Ale ogólnie polecamy. Tak myślę, że Chyba sensownie to podsumowaliśmy. Chyba tak. Ja uważam, że to jest całkiem naprawdę nie seria. Warto obejrzeć. Pięknie. I, myśl... I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy trzeci już odcinek naszego podcastu. Dzisiaj rozmawialiśmy o Alna zero. Wraz ze mną był Isk, czyli Tomasz. Cześć, trzymajcie się. I również był ze mną Laughing Man, czyli Paweł. Na razie. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie.